Nie wiem, że tak będzie. Ale mnie też dobrze słychać. Co? Coś mnie zacina, wiesz? Nie, dobrze słychać jak mówisz. A mnie dobrze słychać w ogóle jak mówię? Dobrze, okej okay, jest. Dobrze, ale czasami wiesz, coś, coś... nie wiem. Albo... Dobra. Może to tylko mi się wydawało. W pewnym momencie was nie słyszałem. Czasami to... Tak a, ale słyszysz. Nie jest. Aha, ok. Ale słyszycie mnie. Tak, tak. tak. Dobra, ok. Dzień dobry, Weronika, alkoholiczka. Cześć. Cześć. cześć. Cześć wszystkim. Cześć. Cześć. Cześć. To jest ktoś chętny jeszcze do przeczytania wizji dla Ciebie? Okej. Okay. Thank you. Jest godzina 20, więc będziemy zaczynać powoli. Ja mam na imię Sylwia i jestem alkoholiczką. Witam na internetowym mitingu anonimowych alkoholików grupy spotkania Ubila. Dobrze mnie słychać? Dobrze. Jest to mityng otwarty. To znaczy, że może być każdy, ale prosimy osoby będące pod wpływem alkoholu lub nie będące alkoholikami, o nie zabieranie głosu. Mam na imię Sylwia i jestem alkoholiczką. Chciałabym przywitać wszystkich stałych uczestników, gości z innych grup, jak i tych, którzy wracają po zapiciu. Szczególnie serdecznie witamy Nowo. Przy... Jeżeli ktoś chciałby się przedstawić, to serdecznie zapraszam. Czy jest tu ktoś nowy, kto chciałby się przedstawić? Przypomnę, że mitik będzie trwał godzinę 15 minut. Bardzo proszę o wyłączenie wszystkich mikrofonów, tak aby nie przerywały nam spotkania. Czy możemy na moment wyciszyć się i przypomnieć sobie dlaczego tu jesteśmy i pomyśleć o wciąż cierpiących alkoholikach? Dziękuję. Grupa ma zakładkę dla nowicjuszy. Wszystkie informacje znajdują się w info nasza grupa lub na chat-meeting. Tradycją tego meetingu jest czytanie preambuły AA. Poprosiłam o to Jarka. Jarek alkoholik. Prawda. Anonimowi alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją. Aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym na wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jednym warunkiem podstawowym Wspólnocie A jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w A żadnych składek ani opłat. Jesteśmy samowystarczalni poprzez własne wyzwania. Dobywalne... Wspólnota A nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki. Nie popiera, nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym celem jest trwać w przejrzystości, pomagać innym alkoholikom w jej Dziękuję. Dziękuję. Ja mam na imię Sylwia i jestem alkoholiką. Przeczytam teraz deklarację odpowiedzialności. Jestem odpowiedzialny, gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy. Chcę, aby napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA i za to jestem odpowiedzialna. Nasze mityngi poświęcone są omawianiu i pracy na krokach. Przypomnę teraz krok dwunasty, który będzie w i który brzmi: Przebudzenie duchowo, w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Także ze względu na nowicjuszy tematem jest również krok pierwszy, który brzmi: przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Teraz mam wielką przyjemność oddać głos Markowi, który podzieli się z nami swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją w temacie kroku 12 i nie tylko przez następne około 20 minut. Proszę Marku. Dziękuję. Mam na imię Marek, jestem alkoholikiem. Może ja tylko w skrócie opowiem gdzieś tam o sobie. Nie będę tam picierysów wam mówił, bo to tak naprawdę nie ma sensu. Yy, moje picie gdzieś się zaczęło w granicach 13 roku życia, nie? Także yy, w tamtym okresie już zacząłem chodzić na dyskoteki takie wioskowe. No i gdzieś tam, że byłem całe życie zakompleksiony od małego. Yy, po prostu bałem się dziewczyny poprosić, żeby nawet ze mną zatańczyła, nie? No i, i, i chciałem, tak naprawdę chciałem pokazać ci innym, nie? Starszym kolegom, nie? A zawsze mnie ciągnęło właśnie do takich, którzy są wiele lat ode mnie starsi, nie? No więc... Yy, chodziłem. Coraz piwko, piwko z nimi piłem, nie? Aż, aż tak naprawdę yy, coś się zaczęło właśnie to, że, że wsiąknąć do to towarzystwa, nie? No i, no i już w wieku gdzieś tam 14-15 lat już na... na trochę inne dyskoteki zacząłem jeździć, takie, co już tam było sporo osób starszych, nie? No i tak się wciągałem tak naprawdę, nie? Bo alkohol poddawał mi tej odwagi, nie? I zawsze próbowałem się pokazać, jaki ja jestem mocny, jaki ja jestem kozak, nie? W tym towarzystwie, nie? No i tak tak, tak to trwało do, do 18 lat, nie? Ja jeszcze na tamten okres może jako tak to kontrolowałem, nie? Bo, bo nie piłem non stop. Jakieś tam y, robiłem y, przerwy, bo, bo niestety jeszcze wtedy się uczyłem. Jakoś mówię, właśnie się kontrolowałem. Oczywiście w tym wszystkim też y, były narkotyki, nie? Bo to jedno z drugim w parze szło, nie? No i posz, pojechałem do wojska w wieku 18 lat, no i gdzieś tam byłem 9 miesięcy jeszcze ja byłem w wojsku, nie? No i tam były takie, miałem sporo, dużo kłopotów, nie? Oczywiście też za alkohol przenieśli mnie, bo, bo gdzieś tam lipy narobiłem. No i po wojsku dopiero się jazda zaczęła, nie? Bo już jak wyszłem z wojska, to już do 19 latach, czyli do 23. roku życia swojego piłem non stop, nie? Czyli przerwy to praktycznie były chwilowe, nie? Nie było tam, że, że jakieś dłuższe czy coś. Miałem jedną przerwę, ale to już było właśnie po tym, jak już gdzieś tam ja zacząłem mieć kontakt z prawem, y, miałem wypadek samochodowy. No i w, te, w tym momencie y, gdzieś może mnie tu trochę zmusili, może ja się bardziej chciałem pokazać, y, że potrafię nie pić. I poszłem do przysięgi, nie? Do przysięgi poszłem w 2010 roku, w kwietniu, i wytrzymałem w niej 7 miesięcy, a przysięga była na rok, nie? Także... Od, od y, listopada gdzieś do, do, do maja non stop chlan. non stop, już, już to było tak jedno, że nic więcej się nie liczyło, tylko aby gdzieś y, pozyskać alkohol i, i chlać na umór, nie? No ale jednak cały czas gdzieś w głowie było to, że, że coś się ze mną źle dzieje, jestem, mówię, za młody, że, żeby tak pić, nie? No, na początku mi się wydawało, że to jest normalne, że wszyscy piją, nie? A jednak nie. Jednak coś tam mnie tknęło, a że moja siostra jest y, pielęgniarką, nie? To ja tam gdzieś już raz rzuciłem takie hasło, jak ona powiedziała do mnie Przestań pić, nie? Y, że, że po prostu szukam pomocy, nie? I tak, tak się zadziało, że ona gdzieś tam załatwiła miejsce i, i przyszła akurat w takim momencie, kiedy ja miałam te swoje dno, nie? I spytała się, czy chcę jechać na terapię, nie? Dla ja, mnie to było tak naprawdę obojętne, nie? Także wsiadłem, pojechałem. pojechałem na ten detoks. Na detoksie spędziłem 3 tygodnie, 21 dni dokładnie. Yy, później na terapii 7 tygodni. Yy, to było w Choroszczy. Jeżeli znacie taką miejscowość, nie? bardzo fajnie tam wspominam to chorośnie. I co było dalej? No, właśnie wyszłem z, z tej terapii, nie? bo tam się trochę dowiedziałem, że muszę chodzić na mitingi. Jak będę chodził na mitingi, będzie wszystko pięknie, fajnie. No, więc ja tak robiłem, nie? Że nie zawsze miałem czas, bo, bo wiadomo, praca, pieniądze, wszystko było ważniejsze niż meeting, nie. Także chodziłem przez jakiś okres, ale dobrze się czułem, dobrze się czułem, bo gdzieś na mitingu było to te schronienie, nie? Tylko że po mitingu było znów to samo. Nie? I to było dość, dość długi okres tak wyglądał, bo, bo tak naprawdę gdzieś około półtora roku chodziłem do wspólnoty. I zamiast coś się zmienić, to nic się nie zmieniło. A wręcz przeciwnie, ja po półtora roku dopiero osiągnąłem te dno, bo ja gorzej się zachowywałem przez te półtora roku, niż, niż wtedy co piłem. No, to było dno prawdziwe. Także yy, podało mi tak naprawdę do, yy, znaczy do zastanowienia. To nie było zastanowienie, ja miałem wybór. Albo szukam sponsora i zacząć program, Albo, albo iść pić, albo nie wiem co, albo sobie skończyć, bo nie miałam innego wyjścia na ten, ten, ten okres. Nie wiedziałem, co mam robić. Wszystko było źle, wszystko mi się waliło. Yy, ale to było tak naprawdę, ja wiem o dzisiaj, nie? bo to był problem we mnie, nie w nikim innym. Ja szukałem problemów u innych, a nie u siebie. nie A w międzyczasie jeszcze miałem sponsora, tylko że to było bardziej ambicjonalnie. Ten sponsor był bardziej wzięty ambicjonalnie, tylko żeby pokazać innym, że ja robię program, bo inni robią program. Tak naprawdę ten program dopiero wtedy wchodził, nie? Jeszcze tego programu za bardzo tu nie było słychać. O tym programie dużo osób mówiło, a tak naprawdę go nie znały, nie? No i właśnie teraz przejdę do tego dwunastego kroku, nie? Właśnie przebudzony, przebudzony duchowo. W rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. No właśnie te przebudzenie. Co to jest to przebudzenie? Dla mnie to przebudzenie to właśnie poznanie tych wcześniejszych kroków i zmiany życia. To jest radość i nic innego jak radość z życia. To się staje wszystko proste. Ja wiem, że nie, nie wszyscy mogą rozumieć na początku o czym ja mówię, nie? Bo, bo jednak każdy krok trzeba przejść. Trzeba coś zmienić w swoim życiu przez ten okres. Co nie mówię, że ja dalej nie zmieniam, bo to jednak jest praca yy, na całe życie. Nie? ale dostałem w piątym kroku tego przebudzenia, nie? I wtedy, i wtedy właśnie yy, coś się zaczęło zmieniać, nie? Bo, bo naj co najważniejsze, poczułem przynależność do wspólnoty, której nie czułem przez, przez te półtora roku. Ja chodziłem do wspólnoty, wychodziłem, obrażałem się na grupę, szłem na inną grupę, yy, bo tam mówili o pieniądzach, o, o sprawach materialnych, a u mnie do grupy tego nie było. U mnie na grupie było tylko yy, właśnie o programie, co zrobić tam w swoim życiu, żeby poukładać to, żeby to było w miarę wszystko funkcjonowało. A, a, a ja jeździłem na takie grupy, właśnie, że, żeby, żeby chociaż nie było o tym programie mowy, nie? Także, także to tak wyglądało na początku, nie? No i z czasem to właśnie się zmieniało, bo yy, właśnie począłem te przebudzenie, zacząłem jeździć yy, na inne mitingi, yy, jeździłem, zacząłem jeździć na detoksy, co wcześniej tego nie chciałem. Zaczęłem jeździć do więzienia na mitingi, zaczęłem jeździć na warsztaty tradycji, koncepcji. Służba na grupie, której nigdy też za bardzo nie chciałem, bo uważałem, że prowadzący to tu szef jest na grupie, nie? Także y, trochę źle to wszystko myliłem, nie? Że to nie tak miało wyglądać. Później właśnie zostałem mandatariuszem na grupie. Ja zacząłem jeździć na intergrupę, byłem zastępcą rzecznika, później byłem rzecznikiem, kolporterem na intergrupie. Na to chwilę akurat jestem rzecznikiem regionu, regionu i właśnie to jest właśnie to zrastanie w tej służbie, nie? Ja rozumiem, że możecie myśleć, że skąd ja biorę czas na takie rzeczy, nie? Bo naprawdę dużo muszę czasu poświęcić, ale to mi sprawia radość, nie? Tak. Tak jak tu pisze, nie staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom. nie? Czyli ja cały czas niosę te posłanie. nie? W taki, a nie inny sposób. Ja przyszłem, bo ja dzisiaj uważam, że ja przyszłem do wspólnoty. To, to ktoś tu był, tak? Była literatura do kupienia, były te, te służby poobsadzane, więc ja w ramach wdzięczności dla wspólnoty, ja mam pomagać wspólnocie cały czas. Także tak to, tak to wygląda na dzień dzisiejszy, nie? Także. Nie wiem, czy rozumiecie do końca wszyscy przebudzenie. No przebudzenie, ja dłuższy czas nie, nie rozumiałem, co to jest to w ogóle przebudzenie. No, jak można się przebudzić? No da się, wam powiem, że się da, da bo zmieniłem naprawdę swoje życie. Ja już się teraz naprawdę nie przyjmuję jakimiś tam y, sprawami takimi życiowymi, nie, bo to jest normalna rzecz, y, że się wyda, wydarzy. Nie? Ja, ja szukam na dzień dzisiejszy rozwiązania. Nie? Tak samo nie kłócę się z, z nikim nikogo nie obrażam. Jeżeli... Co najważniejsze jeszcze? Święty nie jestem, nie? Bo, bo, bo program to nie jest święty, że ja już będę święty, jak zrobię program, to będę święty i będę wszystko wiedział, nie? Nie, no nie, no niestety, ale tak nie jest, nie? Czasami popełniam błędy, ale mam właśnie wcześniejsze kroki po to, żeby natychmiast to naprawić, nie? Iść, przeprosić, jeżeli komuś coś powiem, ale ja w miarę panuję teraz na tym, nie? I co jest najfajniejsze w tym wszystkim, że nikt mi nie musi mówić, że coś jest nie tak, nie? Yy, po prostu ja sam to od razu widzę, automa z automatu to idzie i, i muszę to zmienić, nie? Muszę to zmienić, muszę to zrobić, bo ja bym się źle czuł, nie? A ja nie chcę dzisiaj się źle czuć, bo po co? Kiedyś ja szukałem takich yy, sytuacji, żeby się użalać nad sobą, że to wszyscy są niedobrze, ale po co mi to użalanie było? Do picia, no. Do niczego innego, jak nie do picia, no. Także y, krok jest tak naprawdę, wszystkie kroki są proste. Jeżeli my chcemy coś zmienić w swoim życiu, a jeżeli my chcemy tylko y, zrobić program, tak jak ja kiedyś chciałem zrobić ambicjonalnie, to nigdy nam nie pomoże. No. Trzeba uczciwości. Robiłem y, program, ponad rok ze sponsorem się spotkałem, y, także, także przez ten okres go poznałem, ale same stosowanie jego to jest do dnia dzisiejszego, nie? Minęło trochę czasu od tego momentu, a z roku na rok ja widzę coś nowego, nie? Także cały czas się rozwijam, nie? A służba to jest naprawdę, to jest podstawa, nie? bo ogóle z tego się nie da, no. Musimy nieść posłanie w różny sposób. Każdy, na no, no ile stać, nie? No bo wiadomo, że yy, ja mam dużo doświadczeń, nie? Związanych ze służbami. Nie wszyscy to mają, no wiadomo, ja też byłem na początku, też się opierałem tym, że a czego ja będę jechał do więzienia, jak ja nigdy w więzieniu nie siedziałem. A właśnie ja tam jechałem, a słyszałem, jak mi siebie słyszą, no. Bo, bo nawet to, że miałem wypadek pod wpływem alkoholu samochodem, no to chłopaki byli w moim wieku, tam siedzieli właśnie za wypadki pod wpływem alkoholu samochodem, no. Ja siebie tam widziałem, bo ja tam mogłem być, nie? Także ja siedzieliłem z nimi, oni ze mną. To naprawdę, jak ktoś wejdzie w to, to i to poczuje, to naprawdę da się życie tak ułożyć, że na wszystko jest czas. Jest czas na pracę, jest czas na dom, jest czas na Ja naprawdę mam tygododach, tygododach a jest macie na macie No tak, no bardziej wolę odpowiedzieć na pytanie, nie? Co komu tam, yy, co może ktoś czegoś nie rozumie, nie? W czym, co powiedziałem, nie? Bo jednak to trzeba poczuć, nie? Próbuję w prostych słowach to wypowiedzieć, nie? Ale trzeba iść pewne, w pewną stronę, żeby, żeby to zrozumieć, nie? Dziękuję. Speakerowi. Mam na imię Sylwia, jestem alkoholiczką. Dziękuję speakerowi za podzielenie się swoim doświadczeniem. A teraz otwieram meeting. Na naszym meetingu nie zadajemy pytań speakerowi. Utożsamiamy się jedynie z jego doświadczeniem. Ewentualne pytania będzie można zadawać po meetingu. Proszę, aby wypowiedzi nie trwały dłużej niż 5 minut. Proszę również nie czuć się urażonym, jeżeli delikatnie. Zwrócę uwagę, że czas do wypowiedzi dobiegł y, końca. Zapraszam teraz do wypowiedzi i przypomnę, y, że tematem meetingu jest krok dwunasty, który brzmi Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom,